Już dziewiętnasta. Dwójka, jesteś na miejscu, Marku Bissel. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dobry wieczór. Za chwilę przypomnimy najciekawsze tematy tego szczególnego dnia. Głosy. Poranek dwójki odwiedziła dziś Monika Bożym, dobrze Państwu znana z naszej anteny wokalistka jazzowa. Pretekstem do rozmowy była jej nowa, ósma już, płyta zatytułowana Z Wasowskim do łóżka. To wielobarwna opowieść o cieniach i blaskach romansowania, podkreślała Monika Bożym. To jest album terapeutyczny w pewnym sensie. Na pewno traktuje o mojej ulubionej tematyce, czyli o szeroko pojętym romansie z różnych punktów widzenia i myślę, że miłość w ogóle, namiętność, miłość towarzyszy nam wszystkim, więc to taki temat niezwykle uniwersalny, a dużo swobodniej mam wrażenie autorzy pisali na ten temat, koronkowo oczywiście, przepięknie inteligentnie, ale dużo swobodniej niż mhm. pozwalamy sobie dzisiaj, więc pod tym względem myślę, że to jest płyta terapeutyczna, bo ona odsłania pewne zasłaniane na co dzień wątki. Kabaret Starszych Panów to było takie zjawisko, które w moim domu było zawsze gloryfikowane. Ja uwielbiałam te piosenki, od zawsze się do nich chichrałam już jako dziewczynka mała. Ja się zbierałam do tego dosyć długo. I ten pomysł, żeby zaśpiewać piosenki, najpierw pewnie Kabaretu Starszych Panów, to mi chodził po głowie dłuższy czas. Ale... Miałam taką frajdę, zanim mi się głos obniżył znacznie, jak jeszcze byłam z kowronkiem wokalnym, a nie Leonardem Cohenem w spódnicy, chociaż rzadko chodzę w spódnicy, to zaśpiewałam duet z panem Jerzym Wasowskim, Fortuna kołem się toczy, na płycie Wasowski odnaleziony. Fantastyczna aranżacja Krzysztofa Herdzina, zresztą moja piosenka na tej płycie jest absolutnie moją ulubioną, tam jest tyle z Disneya, którego też ubóstwiam od dziecka. I to zwróciło moją uwagę na to, że nie... Tylko teksty Jeremiego Przybory do muzyki Jerzego Wasowskiego zasługują na uwagę, ale jest wiele różnych, y, mniej znanych kolaboracji, na przykład teksty pana Antoniego Marianowicza i zaczęłam się temu przyglądać. I tak na najnowszej płycie Moniki Bożym znajdziemy piosenki nigdy wcześniej niepublikowane z tekstami Artura Andrusa i Grzegorza Wasowskiego. Pozostańmy przy tematyce miłosnej. W dzisiejszym poranku dwójki byliśmy także świadkami objawienia się nowego talentu Mariusza Szczygła. Okazało się bowiem, że autor reportaży i dziennikarz od wielu, wielu lat pisze także wiersze. Właśnie ukazuje się debiutancki tomik poezji miłosnej Mariusza Szczygła. Szukałem czegoś nowego długo, bo ostatnią swoją książkę wydałem w 22 roku i przez te cztery lata właściwie nic nie pisałem, poza Instagramem i Facebookiem. Że tak powiem, nie milczałem, sam dla siebie nie milczałem, bo muszę się przyznać, że każdego dnia pisałem jeden wiersz. I właśnie teraz nadszedł czas, żeby te wiersze wydać. Zdecydowałem się wyrazić po raz pierwszy w życiu w postaci poezji. Muszę powiedzieć, że świetnie się czuję w tej formie, takiej właśnie lapidarnej bardzo. Chyba, chyba można powiedzieć, że Będę najlapidarniejszym poetą w Polsce, tak myślę. Tytuł tego mojego tomiku brzmi Ekstaza, miłosna ekstaza. Może zacznę od tego, że ten tomik zakończy się takim wierszem rubasznym, wierszem wesołym, ale jego klimat jest inny. Po skryptum to rubaszne będzie brzmiało Ekstaza, miłosna ekstaza, poprzez mózg mi się wsadza do serca, do jelit, do oka. Zacząłem tak się zastanawiać nad tym, czy są takie słowa, które mają więcej znaczeń niż inne, w które wsiąka wszystko, co może wsiąknąć. I na przykład 16 marca 2024 roku napisałem taki wiersz, będąc, no ja uważam, że dzisiejszy świat nie potrzebuje przegadania, bardzo, bardzo mnie inspiruje życie. Twórczość poetycka Mariusza Szczegła udowadnia, w jak różnych odmianach sztuki pisarskiej może objawiać się po pasja reporterska. Z kolei Wybieram Dwójkę wyruszyliśmy do Krakowa. W tamtejszym Muzeum Czapskich otwarto wystawę Suknia, jednak zdobi człowieka. Przedstawia ona przykłady historycznych ubiorów władców, duchowieństwa, możnowładztwa i szlachty oraz grup mieszczaństwa i chłopstwa. Są one umieszczone w 60 księgach z kolekcji muzeum od czasów wynalazku Gutenberga do wieku XVIII. Czy rzeczywiście szata zdobiła wtedy człowieka? Kuratorka wystawy Agnieszka Peżanowska nie ma wątpliwości. Suknia jednak zdobi człowieka, mimo że moraliści twierdzą, że to te, te, te cechy charakteru, yy, osobiste przymioty mają tego człowieka zdobić, ale prawdą jest, że w żadnym okresie istnienia ludzkości nie zaniedbywano zwracania uwagi na strój własny lub cudzy. Mamy tutaj całkiem sporo ubiorów yy, ludzi z Polski. Ale mamy także ludzi, Polaków, a jakże, ubranych z cudzoziemska. Bo to, to rozróżnienie między strojem polskim a cudzoziemskim istniało na pewno od XVI, jeśli nie wcześniej wieku. Tutaj jest taki dobry przykład. Król Zygmunt August jest przedstawiony w stroju włoskim. Strój włoski w tamtym czasie oznaczał się tym, że mężczyzna nosił... Stosunkowo krótką szubę, czyli wierzchni płaszcz otwarty, podbity futrem. No Przecież to futro to musiało być widoczne z daleka i do tego miał krótkie spodenki, bufiaste i y, obcisłe pończoszki. No, oczywiście trzewiki na, na nogach. W tym czasie większość y, Polaków chodziła w sukniach długich. No. Tą suknię, którą na przykład był żupan dla mężczyzny w XVI wieku, zapinany na wiele guziczków, jeden po drugim, bardzo często jubilerskiej roboty. Narzucano kontusz z wylotami, czyli rozciętymi rękawami i cały ten strój tego mężczyzny powiewał. On był w stanie wskoczyć w tym stroju na konia. Moda ówczesna, inspirowana modą turecką, a właściwie strojem tureckim, to trudno nazwać modą, kazała mężczyznom ubierać kolorowe, często haftowane albo tkane w bardzo wspaniałe wzory kontusze i żupany. Wystawę suknia jednak zdobi człowieka można będzie oglądać w Muzeum Czapskich w Krakowie do 9 sierpnia. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do audycji Kiedyś był tu teatr. Dziś jej autorzy Monika Pilch i Tomasz Mościcki ujawnili nowe odkrycia dotyczące sceny mieszczącej się na warszawskim Brudnie. W dzielnicy tej w międzywojniu działał teatr niesłychanie interesujący, a związane z nim były największe nazwiska epoki. Schiller, Zelwerowicz, Węgrzyn, Zimińska i Ordonówna. Odległe brudno, brukowana ulica świętego Wincentego, a więc właściwie peryferie miasta. Najważniejszy punkt to oczywiście miejsce wiecznego relaksu sporej części warszawiaków, zwłaszcza tych mniej zamożnych, do których niedostępne były prestiżowe powązki. A sam teatr, żeby do niego dotrzeć, trzeba było zdobyć się na trwający kilka minut spacer ulicą Wincentego wzdłuż ceglanego muru oddzielającego świat żywych od świata smutku i pamięci. By na jego końcu zobaczyć spory budynek o zgoła nieteatralnej architekturze, jak właściwie doszło do założenia tego miejsca w takim niewesołym miejscu placówki służącej przecież rozrywce. To były takie ideały, które przyświecały twórcom teatralnym jeszcze w XIX wieku, także i w XX, aby teatr przestał być rozrywką wyłącznie elitarną i stał się takim miejscem, które dostępne jest dla no, tak zwanego szerokiego ludu. Więc ten teatr na pewno miał być skierowany do takiej właśnie publiczności, ale również, jak wiadomo, no, ponieważ artyści teatru są ludźmi o usposobieniu niełatwym, więc często bywa tak, że po powstawanie bardzo ważnych zjawisk to jest rezultat no, takich sporów i twórczych nieporozumień pomiędzy artystami. Więcej na temat zapomnianej sceny odnajdą Państwo w audycji Kiedyś był tu teatr. Audycja ta, jak pozostałe przypomniane przeze mnie w dzisiejszych pogłosach, jest dostępna w formie podcastów na naszej stronie dwójka Które z nich przedstawiają prawdę, a które to prima aprilisowy żart? Tę zagadkę do odgadnięcia pozostawiam Państwu. W programie drugim dziś jeszcze dużo dobrego. Między innymi o 20.00 transmisja koncertu, z rozpoczynającego się w Gdańsku festiwalu Actus Humanus Resurrectio, A za chwilę, w o wszystkim z kulturą, gościnią Marty Strzeleckiej będzie Alicja Kobza, autorka książki Graficzki. Tymczasem spokojnego wieczoru. Życzę Państwu Aldona Łaniewska-Wołk. Autopromocja. Zrobiła oszołamiającą karierę, stała się modą i praktyką, wyborem i obietnicą pełniejszej obecności. W świecie rozproszonym przez nadmiar bodźców i narracji, jawi się jako powrót do intensywności doświadczenia. Obiecuje poskromienie egocentryzmu i stworzenie przestrzeni, w której byt ukazuje się takim, jakim jest. W tym sensie jest nie tylko przedsięwzięciem epistemologicznym, ale także praktyką duchową. O uważności porozmawiamy w świątecznym wydaniu rachunku myśli. Zapraszam w sobotę, wyjątkowo o 21:30. Michał Nowak: Historia, polityka, wynalazki skandale, zazdrość, pieniądze rewolucja, sława, kulinaria, miłość, geografia, architektura i muzyka. W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze. Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify. Zapraszamy! Agata Kwiecińska i Adam Banaszak. To się czyta. Tomasz Terlikowski. Szaweł. Historia prawdziwa. Od tamtego momentu nic nie było już takie samo, a on nieustannie powracał do wydarzenia w Damaszku. Tam, jak twierdził, wszystko się zaczęło. Jego listy opowieści są wielkim wyznaniem, że nawrócenie jest możliwe. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30. Polecam serdecznie. Adam Bauman. Autopromocja. Tu program Drugi Polskiego Radia jest dziewiętnasta jedenaście. O wszystkim z kulturą. Witają Państwa Aldona łaniewska Wołk, wydawczyni audycji i Marta Strzelecka. Za konsoletą Wojciech Ciarka, a spotykamy się dziś z autorką książki graficzki, Alicją Kobzą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się, żeby porozmawiać o graficzkach właśnie, o pracy Alicji Kobzy. O takiej y, pracy codziennej nie tylko nad książką, ale też o temacie tej książki, czyli o autorkach plakatów, znaków towarowych, o projektantkach książek działających, tworzących w PRL-u. Znamy te projekty, bo przecież były popularne i mogły jakoś zapisać się w pamięci. Okładki książek wydawanych w PRL-u, choćby przez Państwowy Instytut Wydawniczy, różne serie projektowane właśnie przez kobiety. Także przez inne oficyny, na przykład przez Czytelnik, czy Polskie Wydawnictwo Muzyczne, jest jeszcze kilka tych wydawnictw, o których będziemy wspominać. Pamiętamy plakaty filmowe do filmów na przykład Andrzeja Żuławskiego, ale też y, plakaty społeczne, czy promujące zasady BHP, znaki towarowe produktów spożywczych, sprzedawanych w PRL-u, przetworów mlecznych, lodów, identyfikacje wizualne zakładów produkcyjnych, czy wielkich sklepów, domów towarowych. Możemy to wszystko pamiętać, ale nie znamy biografii autorek tych projektów. Zazwyczaj, większości z nich. I badaniem tych biografii Alicja Kobza właśnie się zajmuje od lat, y, wielu lat. Od ilu konkretnie zbierasz informacje na temat y, biografii i twórczości graficzek działających w PRL-u. Sądzę, że można y, przyjąć taką datę początkową, chyba 2018 rok, to był taki moment, kiedy y, y, dostrzegłam pewną lukę w historii, y, y, historii y, polskiej grafiki użytkowej okresu PRL-u, y, czyli takiej powojennej grafiki i nie pamiętam, czy to był dokładnie, w tym się, że tak, to był 2018 rok, kiedy natrafiłam na artykuł Aleksander Boćkowskiej, Nas, to jest taki, taka moja historia, taki mit założycielski tego całego projektu. Natrafiłam na artykuł Aleksandry Boćkowskiej będący wywiadem z Elżbietą Magner. Elżbieta Magner okazała się być autorką loga Peweksu, czyli takiego no, kultowego już sklepu, w którym w okresie PRL-u. Ja urodzona w 1984 roku jeszcze te sklepy pamiętam jako miejsca, w których można było zakupić no, takie rarytasy w postaci słodyczy czy, czy lalek Barbie. I okazało się, że właśnie autorką tego logotypu jest Elżbieta Magner, żona mojego profesora malarstwa, żeby było jeszcze zabawniej, ja w domu profesora y, y, Zygmunta Magnera bywałam i Elżbietę Magner również poznałam. I przez całe studia i wiele lat po, po, po studiach, które ukończyłam w 2011 roku, w ogóle nie miałam y, tej świadomości, że m, żona się tą grafiką zajmowała i to mnie zaintrygowało, za jak to jest możliwe, że w sumie ukończyłam Wydział Grafiki, bo... Studiowałam właśnie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Zrobiłam specjalizację z grafiki, takiej właśnie użytkowej, a nie miałam zielonego pojęcia o, o, o, o tym, czym się ona zajmowała. I zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle jestem w stanie wskazać jakieś inne projektantki. A ponieważ ukończyłam pracownię profesora Lecha Majewskiego, który był uczniem Henryka Tomaszewskiego, więc w mojej pracowni dyplomowej i w ogóle na Akademii w tamtym czasie była bardzo żywa tradycja jeszcze Polskiej Szkoły Plakatu, więc nazwiska grafików powojennych były mi bardzo dobrze znane, takich jak właśnie Henryk Tomaszewski, czy Roman Szlewicz czy Młodożeniec. Mogłam obudzona w, w środku nocy o północy wyrecytować całą, całą litanię tych nazwisk i właśnie po przeczytaniu tego artykułu zaczęłam się zastanawiać, czy ja znam jakieś, jakieś kobiety artystki, kobiety graficzki z tego okresu yy, i zdałam sobie sprawę, że nie. Yy. To jest ciekawe, to to jest, to dużo mówi prawda, o tym, jak były traktowane, też jaką role pełniły w tym środowisku. Trochę też mówi o tym, jak postrzegały same siebie, będąc do tego trochę zmuszone. I z tego też powodu, wyczuwając tę lukę, zajęłaś się tym tematem i zaczęłaś zbierać informacje. Yy, czy w związku z tym, że nie słyszałaś yy, było też mało głosów do zebrania dookoła ciebie. Czy to było trudne poszukiwanie, najpierw może powiedzmy o świadectwach takich zapisanych, czy o tym, co mogłaś zebrać w wypowiedziach, bo osobną sprawą są projekty mhm. tych graficzek. Jakoś tak intuicyjnie wiedziałam, że tych informacji nie znajdę w bibliotekach, nie znajdę ich za dużo w, w, w branżowej literaturze dotyczącej tego okresu. Um, bo gdyby tam były, to te nazwiska bym po prostu znała. Więc y, ja na początku podeszłam tak do tego trochę nieśmiało. To znaczy włączył mi się taki radar. Y, y, y, obudziła się we mnie pewna czujność i y, na początku właśnie tak... Tak bardziej nieśmiało, po prostu zaczęłam bardziej zwracać uwagę na um, stopki y, w książce, w książkach. Y, zaczęłam częściej zaglądać jeszcze do antykwariatów, tam sobie przeglądać, jak, y, jak y, właśnie jak wygląda ta reprezentacja kobiet na przykład wśród projektantek, y, y, y, czy okładek książkowych, czy okładek płyt winylowych, czy jakichś takich właśnie antykwarycznych, y, y, czy dostępnych w obiegu antykwarycznym jakichś takich drobnych druków. Reklamowych. No i to nazwiska tak powoli się zaczęło pojawiać. Więcej kobiet można było dostrzec w plakacie, ponieważ to jest taka dziedzina, wydaje mi się, do pewnego momentu najbardziej... Badana i, i eksplorowana przez ich historyków sztuki i, i, i in, z, z innych perspektyw. Też te I, prace były podpisywane po prostu, tak, a w tak. przypadku tych innych. No i po prostu były nie też nie kultowe. Zawsze. Było tak, że ten po prostu plakat był bardzo popularny, on miał, cieszył się taką światową popularnością. Coś, co możemy tak ogólnie nazwać polską szkołą plakatu. Y I w obiegach takich kolekcjonerskich zauważyłam, że które są też dostępne po prostu w, w internecie można sobie y na stronach właśnie y y przeglądać oferty sprzedażowe, jeśli chodzi o plakat i tam te nazwiska kobiet y się pojawiały, chociaż to były to pojedyncze, pojedyncze nazwiska, pojedyncze, pojedyncze plakaty. Yy, I yy, tak powoli, powoli się zagłębiałam w, to, w, to, w, to, w, to, w tą całą historię. Yy, te z naz tych nazwisk pojawiało się coraz więcej. Yy, I zdecydowałam, yy, yy, zaczęłam też gromadzić pewne archiwum. Znaczy, jak już dotarłam do jakiejś takiej pracy, na przykład w, w antykwariacie, jakieś okładki to Kupowałam y i tego robiło się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I można powiedzieć, że w którymś momencie właśnie y zaczęło się pojawiać takie archiwum. Zaczęłam się też y y szukać tych kobiet, w sensie jak już się pojawiły nazwiska, niektóre były dosyć oczywiste, to znaczy były to nazwiska. Y Zb, toż, zbieżne z nazwiskami popular znanych grafików. No właśnie, o tym też porozmawiamy. Tak. Tak. Ale skoro jesteśmy przy zbieraniu materiałów, to jeszcze y, chciałabym, żebyśmy stworzyły taki pełen obraz tego, mhm. jak pracowałaś y, nad graficzkami, bo wspomniałaś o y, gromadzeniu archiwum, to, to też jest coś, do czego warto wrócić. Opierasz się w niektórych przypadkach na rozmowach z bliskimi, szukasz prac, zaglądasz do teczek w Akademii Sztuk Pięknych. Poznajesz też prace naukowe na temat tych graficzek. Co ciekawe, pisane często przez potomkinie ich, a nie przez kogoś, kto z, z takiej pasji badawczej wpadł na taki pomysł, żeby napisać o graficzce. Który z tych sposobów sprawił ci najwięcej radości? Bardzo dużo jest rozmów w twojej książce i, i ja pewnie, bym, gdybym miała zgadywać, wskazałabym na, na to, na ten sposób. A jak było? Myślę, że tak. że ta, ta bo Moim celem było w ogóle... Dotarcie, dotarcie bezpośrednio albo do, do żyjących graficzek, albo właśnie do, do jakichś ich bliższych osób, które po prostu będą mogły bezpośrednio y, mi ich historię y, przedstawić. Po prostu jak, jak, do, dotrzeć jak najbliżej. I y, to zdecydowanie to był chyba taki naj, najciekawszy, najprzyjemniejszy z mojej perspektywy element taki detektywistyczny. Nawet rozważałam zmianę zawodu, na którym się tapię, bo okazało się to być po prostu bardzo ciekawym doświadczeniem nie zupełnie wcześniej obcym. Poznałam dzięki temu bardzo dużo ciekawych osób, ponieważ dzięki temu, że w, w, w czasach jeszcze lat 90. Czy, czy początku 2000 nie istniało RODO. W związku z tym masa publikacji yy, na przykład yy, słownik wydany przez Związek Polski Artystów Plastyków, słownik artystów, w którym można było znaleźć dużo, yy, dużo właśnie nazwisk kobiet yy, zajmujących się między innymi grafiką, ponieważ był to słownik yy, członków i członki należących, należących do ZPAP. I tam przy każdym, mm, przy każdej osobie widniał y, adres y, i numer telefonu. Więc y, był to też taki sposób, do którego można było w miarę bezpośrednio dotrzeć. Znaczy, miałam adres i y, y, jeśli inne jakieś metody dotarcia do, do, do danej osoby y, zawodziły, to, y, to po prostu wybierałam się po ten adres, licząc, że albo żyje rodzina, albo mieszkanie właśnie zostało w rękach rodziny, czy Hmm. czy w jakiś inny sposób sąsiedzi będą w stanie mi pomóc dotrzeć do, do danej osoby właśnie. Relacjonujesz ten, ten sposób pracy, to też jest y, ciekawe. Opisujesz y, to, jak spotykasz y, z byłych sąsiadów, twoich bohaterek, albo docierasz do kogoś, do kogo nie dotarłabyś, gdybyś nie zapukała albo nie zadzwoniła, korzystając ze starej książki telefonicznej. Prześledźmy teraz... Y, to wszystko, co budowało świat graficzek, o których piszesz. I zaczęłabym od pracowni, bo informacje o pracowniach pojawiają się w większości tych biografii. Ten temat jest ciekawy z dzisiejszego punktu widzenia, bo... Kobiety pracowały wtedy w większym stopniu jeszcze niż dziś, co trudno sobie wyobrazić, w takiej sytuacji, w której ta sfera domowa była spleciona z ich życiem twórczym. To ma ogromne znaczenie w przypadku graficzek, bo żeby móc tworzyć, musiały mieć jakiś kącik w domu a czasem, e, jeśli go nie miały, to nie mogły tworzyć w jakiejś technice konkretnej, bo na przykład Emilia Piekarska w Reich na projektowanie plakatów po prostu nie miała miejsca, jak piszesz w, swojej, w twojej książce, e, tak wyjaśnia. Nasze mieszkanie, czyli jej i męża mm. Wojciecha, nie było duże, a do plakatów potrzebna jest przestrzeń, bo te plakaty, co też sobie trudno wyobrazić. Dzisiaj robiło się w skali jeden do jednego, ręcznie, tak w uproszczeniu można powiedzieć. Pracownie były przyznawane jeszcze w tamtych czasach przez Związek Polskich Artystów Plastyków na Ursynowie, mieszkania z tymi pracowniami gdzieś na górze. Tak się poszczęściło państwu darowskim. Yy, prockim. Państwu prockim państwu akurat prockim. małżeństwo... Yy, yy, yy, znaczy, Procka Socha. Tak, Ale, tak, dokładnie. I, tak. i, i, i mąż Socha. Mhm. Darowscy długo czekali, zdaje się, tak. z, z kolei na te pracownie. A Danuta Żukowska projektowała w takiej pracowni dobudowanej gdzieś, prawda, na, nad, nad swoim mieszkaniem. Tam y... głównie chyba urzędował jej mąż, który się zajmował amatorsko-ceramiką, tak. z tego co wiem. Jerzy Markiewicz. Tak jest, a ona y, y, miała tak, taki stół przy, y, w jednym z pokojów, z tego co pamiętam. I y, y, przyznam, że dokładnie nie pamiętam jak ona pracowała, to znaczy y, tam akurat... Y, y, y, Chyba nie było jakiegoś takiego problemu z zawłaszczaniem przestrzeni przez, przez mężczyzn, co, co, co się zdarzało w innych domach. Um. Więc, yy, więc tak. Barwna te... jest też opowieść yy, syna Liliany Baczewskiej-Lampert, który, yy, który tak wspomina pracę mamy w domu. W pracowni, która była jednocześnie salonem i sypialnią mamy, stał duży stół kreślarski, taki regulowany, włączała radio i siedziała przy nim godzinami, zatracała się w pracy całkowicie. Tych pracowni jest wiele opisanych przez ciebie i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna część tej biografii też mówiąca właśnie o tym dzieleniu przestrzeni, nie tylko w sensie dosłownym, ale też w takim znaczeniu, jak dużo te kobiety stawiały na własną karierę, a ile miejsca pozostawiały na karierę tego męża, który też często był grafikiem albo malarzem. Właściwie to chyba bym z, powiedziała, że pracownie swoje własne i taką przestrzeń e, twórczą e, dosyć e, swobodną posiadały graficzki, które nie były związane z artystami. Między innymi Hanna Bodnar posiadała dużą przestrzeń e, e, do pracy, osobne, osobne pomieszczenie e, w domu, w którym e, mieszkała na Bożu jej mąż był urzędnikiem państwowym urzędnikiem był związany z partią. Podobna sytuacja była w przypadku Emilii Noszkop Paprockiej, której również mąż był pracownikiem, był inżynierem, z tego co pamiętam i był związany z Pracowa chyba dla wojska. No w każdym razie był całkowicie niezwiązany z, z, z jakąkolwiek dziedziną sztuki. A właściwie bym powiedziała, że wszystkie pozostałe artystki, które um, żyły w związkach z, z, właśnie z grafikami, z plakacistami, musiały tą przestrzeń dzielić i najczęściej na swoją niekorzyść. To znaczy mężczyźni zajmowali jej zdecydowanie więcej na pewno też pochłaniali znacznie więcej uwagi e, e, i, i światła. E, e, na, ich, m, tak myślę, że mogłabym tu wymienić Marię mucha e, która w, przez wiele lat żyła w związku z... Znaczy, m, była żoną e, Krajewskiego, Andrzeja Krajewskiego. I za każdym razem, ponieważ oni kilka zmieniali mieszkania i, i, i wynajmowali pracownie, i zawsze tę pracownię okupował on. Dla niej ta przestrzeń zostawała ograniczona często do jakiejś, jakiegoś fragmentu korytarza pomiędzy, z tego co pamiętam, pomiędzy kuchnią a salonem. A ponieważ on malował wielkoformatowe obrazy, z, z, z, z automatu przydzielał sobie zapewne z tego powodu właśnie Yy, przestrzeń yy, yy, pracowni, yy, który, pokoju, który był właśnie wydzielony w mieszkaniu, w którym mieszkali na, na pracownię, więc... Yy, yy. Więc wydaje mi się, że charakterystyczne jest rzeczywiście to, że ta, tą przestrzeń miały większą znacznie te projektantki, które żyły w związkach z nieartystami. A jednocześnie, jeśli miały dzieci, to dużo tego czasu poświęcały jednak rodzinie. To nie było tak, że stawiały swoją karierę na pierwszym miejscu zazwyczaj. Wymieniasz przecież bardzo dużo tych biografii i ten motyw... Zajmowania się domem, czy mężem, czy dziećmi ta sprawa zawsze się pojawia w tej biografii. Czy to w taki sposób, że pomaga babcia, więc mama może dzięki temu pracować? Czy w taki, że pracuje nocami, bo w dzień właśnie zajmuje się organizacją życia domowego? To był ważny temat? Tak. Ja w ogóle mm, bardzo, bardzo cieszę się, że to pytasz, bo... Mm, to była taka, taka kwestia, nad którą ja się długo w ogóle zastanawiałam. Ja podchodząc, zaczynając pracę nad tą książką, miałam pewne niewyobrażenie. To znaczy, że obiecałam sobie, że nie będę zadawać takich pytań, które zadaje się tylko kobietom, czyli jak udawało się pani godzić pracę z, z opieką nad, nad domem, nad dziećmi, czy macierzyństwo wpłynęło w jakikolwiek sposób na pani karierę, tylko początkowo zakładałam, że opowiem taką bardzo... Hmm, Lustrzaną i, i, i, i podobną historię do tych, które opowiadają mężczyźni. Ponieważ jak się czyta wywiady w przypadku właśnie na przykład grafików, to oni w tych swoich opowieściach skupiają się na swojej pracy, właściwie nigdy nie, nie wspominają, mówię tutaj oczywiście o tym okresie, którego dotyczy książka, czyli okresie PRL-u. I oni nie skupiają się, nie, nie, nie wspominają ani o dzieciach, ani o żonach. Skupiają się na pracy w tych, w tych, tych, w tych swoich opowieściach yy, i, i rozmowach. Ale się okazało, że jak już yy, zaczęłam te rozmowy, to po prostu... To wychodziło za każdym razem. To znaczy to życie było na tyle ich sprzęgnięte z tym życiem rodzinnym, z obowiązkami, że one nie były w stanie odseparować, rozgraniczyć tak szczelnie pracy od życia rodzinnego i po prostu miało ono ogromny wpływ na to, jak się kształtowała ich, ich dalsza twórczość bo musiały albo rezygnować, po urodzeniu dzieci rezygnowały z pracy, albo ta ich praca była redukowana z racji, z racji po prostu ilości obowiązków. Więc okazało się to być po prostu bardzo, bardzo ważnym, ważnym tematem. Z mojej perspektywy też oso osobistym, bo praca nad książką z... z zbiegła się z momentem, kiedy sama zostałam mamą, więc y, y, po prostu ten temat stał się mi znacznie bliższy i, i sama byłam ciekawa, jak, jak po prostu kobiety sobie y, z tym radzą. I, bo, ponieważ też doświadczyłam tego, jakim, y, jakim wysiłkiem i jakim obciążeniem jest y, macierzyństwo, niezależnie od tego, y, czy ma się wspierającego partnera, czy nie. To jednak jest to no i jest to wyzwanie bardzo duże. I to jest teraz. A, a pisałaś tak. o kobietach, które urodziły się w latach 30. niektóre w latach 20. więc również ten kontekst społeczny i ich przyzwyczajenia i to jak były wyrośnięte w ten kontekst i podział ról kulturowych, społecznych, to wszystko miało duże znaczenie i nie mogło po prostu tak zostać wymazane tylko dlatego, albo... Nie tylko, ale dlatego, że są artystkami. Porozmawiajmy zatem o nich trochę jak o mężczyznach, jak mężczyźni i graficy mówili sami o sobie w tych wywiadach, o których wspominasz. Porozmawiajmy o technikach, w jakich pracowały bohaterki twojej książki. Inne graficzki w PRL-u też, bo też wydaje mi się to ciekawe i trochę inne również ze swojego doświadczenia będziesz mogła powiedzieć, od tego jak pracuje się y, dzisiaj. Y, pracowały na przykład metodą popularnej, jak piszesz w latach 50. wydzieranki. Y, na czym to polegało? Hmm. Y, to jest taki po prostu sposób budowania obrazu za pomocą y, tak, takich elementów, można by powiedzieć, że ko kolażu. To znaczy wydzieranie, y, wydzieranie fragmentów czy kolorowych papierów, czy, czy, czy jakiegoś, y, czy jakiegoś wycin wycinków z, z prasy. I łączenie tego po prostu w taki y, y, kolażowy sposób z, y, w połączeniu z y, typografią, czy z jakąś taką też jakąś, y, y, czy piórkiem, ale to jest jakiś taki jakby s, y, nie tyle co technika, co, co po prostu jakaś, jakaś moda, która panowała w jakimś tam okresie, bo... Po prostu w tamtym czasie wszystko się właściwie robiło ręcznie. To jest... I ja przyznam szczerze, że ja nie do końca, z moj... ponieważ nie doświadczyłam tej pracy i osoby, z którymi rozmawiałam, nie potrafią do końca jakby mi wytłumaczyć, bo jest już tak ogromna różnica w, w tych technikach druku, że dla, dla mnie pewne procesy są na tyle trudne, jeśli się ich samych jakby nie, nie, nie zobaczy. To, to są ciężkie do wyobrażenia, ale wydaje mi się, że na takim największym przyjemnym że wszystko wtedy się robiło ręcznie. Malo łącznie z literami, to znaczy trzeba było albo litery odmalować, jeśli się chciało wystylizować jakiś, jakiś krój, czy to szeryfowy, czy bezszeryfowy, to trzeba go było po prostu um, ręcznie odmalować, zwłaszcza, zwłaszcza w tych wcześniejszych latach, na przykład 50. Z czasem się korzystało, wycinało się z jakichś różnych wzorników, korzystało się z, z krojów pisma, które były po prostu przedrukowywane na przykład w jakiejś zagranicznej prasie. Te litery się przekopiowywało, a z czasem w latach między chyba 70 pojawił się w Polsce, czy nawet wcześniej, Letraset. Chyba nawet w latach 70. jakieś, czyli mm, tak zwany suchy transfer, takie folie z, z, z literami z, z całym alfabetem, y, które można było przenosić y, y, na papier. I to, to drastycznie ułatwiło, y, ułatwiło pracę nad, y, nad właśnie nad projektami. Y, przy czym zauważyłam, że y, wiele kobiet nie przepadało właśnie za, za pracą nad typografią, y, ponieważ była to po prostu bardzo żmudna i nudna y, praca wymagająca ogromnych, ogromnych pokładów cierpliwości. Więc takim przykładem jest na przykład Jolanta Barącz, wieloletnia y, kierowniczka pracowni Graficznej Państwowego Instytutu Wydawniczego, która współpracowała z takim technikiem. Ona wymyślała projekty, a on za nią jakby to technicznie wszystko, wszystko wy, wy, wy, wykonywał. I tu w, te, w tej sytuacji pojawia się pewien problem, bo ona sprawiedliwie podpisywała jakby jego i siebie jako autorów projektu. Więc ja miałam problem z tym, żeby dotrzeć do jej projektów, bo większość po prostu ona yy, yy, yy, współtworzyła właśnie z, z, z, z tą drugą osobą. Więc niektóre to omijały, albo łączyły, yy, że na przykład zajmowały się ilustracją na okładce książkową, a, a partner dobierał typografię. Yy, więc nie do końca rozumiem, dlaczego właśnie... Yy, Kobiety mniej eksperymentowały z tą typografią, z liternictwem, bardziej się skupiały raczej na, na takich ilustracyjnych elementach. Ale wydaje mi się, że, że takim w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie. Albo w skali 1 do 1. w przypadku układek to właściwie zawsze w skali 1 do jednego. Albo y, y, y, w przypadku plakatów czasami się robiło mniejszy, m, m, mniejszy format, który się y, potem trzeba było powiększać. I taki projekt się zanosiło do wydawnictwa, y, ręcznie odmalowany, ręcznie, czy powyklejany w zależności od techniki. Y, I tam on był przenoszony przez już techników y, y, na klisze, na... Y, y, y, przechodził ten cały proces przygotowania tego do druku. I to też był taki proces obarczony dużym, dużym ryzykiem i błędem. Tu nawet chyba nie przytaczam w książce takiej anegdotycznej opowieści wspomnianej Liliany Baczewskiej, którą opowiedział mi jej syn, że mama właśnie wykleiła, przygotowała projekt plakatu cyrk z takim pudlem grającym na, na bębnach. I to była właśnie taka wyklejanka, to czyli znaczy, niektóre elementy były odmylowywane, wycinane i to wszystko było klejone na, na, na, na brystol, na, na tekturę w formacie właśnie 100 na 70 cm. I niestety w, podczas przenoszenia tego projektu przez techników odpadł jakiś element, między innymi pałeczka. Tak, piszesz o tym, jest tak, ta tak. opowieść. A, właśnie. Tak, a I mama to bardzo przeżyła. I Bo to rzeczywiście zostało wydrukowane, tak. prawda, w ten sposób. Tak, tak, ale ja dotarłam, jakby, o, po, poszukując y, y, potem m, tych plakatów, y, dotarłam do tego, że one zostały w końcu wydrukowane w dwóch wersjach, to znaczy funkcjonuje wersja i z pałeczką, i, i, i bez pałeczki. Więc... Ten pro, proces potem był, niestety, farby były marnej jakości, papier był marnej jakości, więc wiele artystek wspomina o tym, jak, y, jakie rozczarowanie przeżywały w momencie, kiedy y, y, dostawały efekt końcowy swojej pracy, który często miał się y, nijak, jeśli chodzi o, o kolory, do tego, co, co, co, co chciały, bo bywało tak, że brakowało jakiegoś koloru farby, więc był on zastępowany inno, inną. No więc można sobie wyobrazić, jakim, jakim to może być rozczarowaniem, kiedy z, z braku czerwonej farby na przykład proponują niebieską. Więc... Um... Czasem też te kolory po prostu nie wychodziły w takiej intensywności, prawda, w druku, czy w, w dokładnie takim odcieniu, w jakim powinno być. Nie mówiąc już o tym, że zdarzało się, że kurz y, się znajdował na tym wydruku, albo były właśnie jakieś luki, które trzeba było ręcznie potem wyretuszować. Tak, wy, wy, wydrukowanie gładkiej apli y, y, y, czasami było dużym wyzwaniem i y, y, y, Ewa Balicka, y, Ewa Stanisławska-Balicka właśnie opowiadała, że wraz z mężem yy, za nim swoje plakaty, które chcieli wysyłać, które wysyłali na różne konkursy, jakby na plakatów w Warszawie, retuszowali jeszcze jakby te wydruki, które były, nie spełniały yy, ich zdaniem yy, standardów yy, tych przez nich określonych, więc oni jeszcze ręcznie, ręcznie retuszowali te wszystkie właśnie błędy wynikające ze słabej technologii druku. Możemy zobaczyć w twojej książce na niektórych stronach projekty, na przykład okładek książek zrealizowanych dla piwu, obok tych, obok tych okładek już wydrukowanych i widać, jak tam te projekty właśnie były złożone, to znaczy powycinane fragmenty, nie tylko liternictwo, ale też osobno obrazek, osobno litery, jakiś znak graficzny i to wszystko było układane no a nie tak jak teraz y, układane w komputerze, tylko ręcznie y, na, kartką, na kartce. Tak, i zajmowało dużo, dużo więcej czasu i był to proces obarczony dużo większym ryzykiem błędu niż, y, niż dzisiaj. Które z tych projektów, y, kiedy już trafiłaś na, y, na jakieś projekty, nie na... Y, Wydruk, nie na gotową książkę, tylko na projekt, zrobiły na tobie największe wrażenie? Było coś takiego, co cię zachwyciło, kiedy zbierałaś te materiały? Myślę, że, że to są te oryginały. To znaczy, bardzo ciekawe było dla mnie zobaczenie oryginalnych rysunków do, do prac, które, które znałam już z, z, wydrukowanych, z wydrukowanych egzemplarzy, jak na przykład seria klubu interesującej książki dla, wykonana, okładki wykonane przez Marię mucha dla Państwowego Instytutu Wydawniczego to jest taka bardzo, bardzo bogata seria czy seria klasyki polskiej i obcej też Państwowego Instytutu Wydawniczego do której okładki robiła Emilia Piekarska-Freudenreich to, to, to, to było bardzo takie ciekawe właśnie, to co staram się pokazać właśnie w książce, czyli zderzenie tego, tego oryginału, tego projektu z, z, finalnym, z finalnym efektem. W przypadku Emilii Freudenreich też oglądamy ilustracje i właśnie ten smutek, smutek związany z, z utratą intensywności kolorów w ilustracjach. Yy, niestety nigdy nie miałam okazji zobaczyć oryginałów plakatów, bo tego się bardzo niewiele zachowało yy, wiem, że yy, Marii Ichnatowicz yy, wnuczka posiada projekt jednego z plakatów, yy, ale on jest w takim stanie, że nie, nie można go na razie transportować, więc yy, jesteśmy umówione na jego oglądanie za jakiś czas yy, niestety kiedy się widywałyśmy nie, nie, miałam, nie, nie było możliwości, żebym go obejrzała a tym bardziej zreprodukowała więc to jest, dla, to jest taka bardzo dla mnie y, y, porywająca i ciekawa rzecz, żeby to, to, to zobaczyć, jak to wyglądało, bo właściwie nigdy nie widziałam ani w żadnej książce, ani, y, ani y, y, na żywo. Jak taki projekt plakatu wyglądał? Książka graficzki jest bardzo bogata ilustracyjnie i, i dużo z tych prac można zobaczyć. Duże wrażenie zrobiły na mnie również wypowiedzi twoich bohaterek na temat tego, jak one odnajdywały się w tym zdominowanym przez mężczyzn, o czym już powiedziałyśmy, świecie. Na takim podstawowym nawet poziomie. Nie chodzi o te wielkie sprawy już omówione przez nas, hmm. czyli pozycje w domu, ale na przykład Danuta Żukowska opowiadała o współpracy z drukarzem, o tym właśnie, że nie zawsze wychodziło to tak, jak miało wyjść. Jak sobie radziła? Kiedy przychodzę do drukarza z czymś zupełnie nowym, z jakimś pomysłem, pierwszą reakcją jest obrona. Tego absolutnie nie da się u nas wykonać, nie mamy technicznych środków. Na marginesie znamy to również ze współczesnych e, spotkań e, twórczych osób z wykonawcami w drukarniach czasem. To też zdarzało się, e, że kiedy bardzo jej na czymś zależało, jak mówiła, w twojej książce można to przeczytać. Dla przełamania tego muru używam najstarszej, wypróbowanej i niezawodnej broni kobiecej łez. Temu nie jest w stanie oprzeć się żaden, nawet najbardziej zatwardziały w obojętności zawodowej drukarz. Jesteśmy wszak narodem dżentelmenów. Tak, to jest akurat cytat y, y, z y, artykułu w magazynie tej ja, y, na który natrafiłam. Y, Dzięki właśnie Danucie Żukowskiej. I to, trochę mnie zaskoczył, bo przyznam, że jak z nią się spotykałam, była taką bardzo, bardzo, bardzo świadomą i sprawiała wrażenie takiej zdeterminowanej i, i, i bez takiej bezdyskusyjnej właściwie osoby, ale myślę, że też... Po prostu no miała już 90 lat, więc swoje przeżyła. Więc też jestem ciekawa, jaką była osobą wtedy, w tamtych latach, czyli to były mniej więcej lata 70. ponieważ zaczęła chyba w 68 kierować, pracownią, pracownią grafiki w państwowym wydawnictwie rolnym i leśnym rolniczymi leśnie. I, leśnym, Rolniczym o, tak. i, e, i y, y, trochę żałuję, że właśnie nie miałam okazji y, y, zobaczyć ich w, ta, w tamtym czasie. To znaczy, bo one się zdecydowanie te kobiety, w, z którymi rozmawiałam, które y, no miały najczęściej około 90 lat, były już bardzo zmęczone, pani Danuta już też chorowała, więc y, ich perspektywa była zupełnie inna. Więc ten cytat jakby pochodzi, to jest jej wypowiedź z tamtych lat. Yy, więc to też jest takie ciekawe zderzenie, że to nie jest jej współczesna wypowiedź, tylko jakby taka bieżąca. Wzięta z, tamtej... z, tamtych, z, tamtej, tak, z tamtego okresu, kiedy, kiedy po prostu inne rzeczy były dla niej, dla niej ważne, niż były m, wtedy, kiedy ja się z nią, z nią spotykałam. Yy, co jest ciekawe, m, dużo kobiet było właśnie kierowniczkami pracowni graficznych. Czyli one pełniły takie kierownicze, kierownicze stanowiska decyzyjne, ponieważ to one zlecały i poniekąd akceptowały, decydowały o tym, jaki projekt zostanie na okładkę wybrany. Więc one miały pewną władzę. Drugą taką ciekawą osobą jest Jolanta Barącz, która właśnie też się, o której wspomniałam i która też się przyjaźniła z Danutą Żukowską. Ona ja na przykład jest wspominana jako, bar jako, jako, jako, bar jako bardzo um, apodyktyczna osoba, yy, która właśnie nie znosiła, nie lubiła sprzeciwu, yy, która była bardzo świadoma yy, yy, swojego, swojej roli i sen wspomina, że chodziła w czarnych golfach i paliła mnóstwo papierosów. A jednocześnie została naprawdę zapamiętana jako ta, która rzeczywiście prowadziła grafików i w Państwowym Instytucie Wydawniczym i w Wydawnictwie rolnym. I, ro, rolniczym rolniczo, i, leśnym. rolniczym i Leśnym. na to mówią, więc mam zawsze... Sama zaczęła mówić na to piwryl w którymś momencie i właśnie... Więc ona to. pracowała w kilku tych wydawnictwach mhm. i została rzeczywiście zapamiętana jako ta, która zamawia okładki i jeśli one nie są przyjmowane, bo one czasami w wydawnictwach były przyjmowane trochę na zasadzie konkursu, prawda? Zostały przedstawione gremium redakcyjnemu. Mhm. Jeżeli ono nie przyjęło tej okładki, to to w zasadzie ta okładka czy projekt był odrzucony, ale ona potrafiła przekonać do tego, co chciała... Tak, Przeforsować. tak projekt był potem poddawany pod dyskusję w komisji, która się składała czy z, z redaktorów, z, czasami też był tam sam autor. No, ważny był też jeszcze czynnik taki cenzorski, który trzeba było mieć na uwadze, chociaż tutaj warto dodać, że ta cenzura, jeśli chodzi o grafikę, była znacznie mniejsza z racji tego, że po prostu książki były wcześniej cenzurowane, filmy były cenzurowane, do których tworzyło się plakaty, więc ten materiał źródłowy, na podstawie którego powstawały, powstawały prace, był już poddany cenzurze, więc, więc tutaj ta ingerencja władzy była znacznie mniejsza. I z tego, co się dopytywałam, na przykład Danuta Żukowska nie odrzucała zbyt często prac, bo byłam ciekawa właśnie jak, jak przebiegał ten proces, jak to wpływało na jej relacje ze środowiskiem, ale ona mówi, że bardzo, bardzo rzadko odrzuca jakąś pracę, bo ona twierdziła, że ona po prostu wiedziała, co jest dobre, to znaczy wiedziała komu dany projekt zlecić i kto, kto się z niego komu dany temat będzie pasował i, i, i kto się z niego dobrze wywiąże. Trzeba pamiętać, że też to były czasy gospodarki centralnie sterowanej, y, czyli projekty były mm, zarówno książkowe, mm, ich celem nie była ani funkcjonalność, ani podniesienie sprzedaży. E, nie weryfikowało ich nic poza mm, Poza takimi, ale właściwie w, w, w, oceniane były czysto estetycznie. Były one ekspresją poszczególnych artystów i artystek. Więc to jest z, w, w, ogromna różnica pomiędzy tym, jak oceniamy okładki dzisiaj, a jak były wtedy. Więc. Nie miało większego znaczenia, okładka nie miała wpływu na sprzedaż, nie miała wpływu na jakąś ekspozycję jej w, w mediach. W ciekawy sposób tak. też były e, zamawiane plakaty w kontekście tego, o czym mówisz, bo też nie chodziło o stworzenie e, całego planu promocyjnego jakiegoś tytułu. Były pokazy, które odbywały się w Warszawie, organizowane przez Centralną Wytwórnię Filmową. Zatem trzeba było mieć czas i możliwości, żeby przyjść albo przyjechać na taki pokaz. Nie wszystkie z, z twoich bohaterek e, je miały. I zwycięski projekt wybierany był w konkursie również, prawda? Właśnie to, to, trudno jest mi do końca, bo to się chyba zmieniało. Z tego, co ustaliłam, nie udało mi się odtworzyć dobrze całej tej, tej historii. Na pewno te konkursy były początkowo organizowane. Wtedy, kiedy chyba ten plakat filmowy cieszył się takim, taką największym prestiżem, czyli w pierwszych, w pierwszych takich, w pierwszej dekadzie powojennej, czy w pierwszych dwóch dekadach powojennych. Więc wtedy były konkursy. Z jednych, z, je, z jednych opowieści wynika, że właśnie to były konkursy, z innych, że na pewnym etapie one już te, te, te plakaty były zlecane poszczególnym grafikom. W jednej z, z relacji ktoś opowiadał, że o tym, jaki plakat zostanie wybrany, decydowała urzędniczka, więc a nie właśnie komisja składająca się jak. Y, wyczytałam u, u, u profesora Schuberta, czyli jednego ze znawców Polskiej Szkoły Plakatu, że była to właśnie komisja składająca się z grafików. Więc yy... Nie udało mi się tak dobrze chronologicznie odtworzyć tego, na jakiej podstawie te, te plakaty były zlecane, ale na pewno jest to, że odbywały się seanse yy, o godzinie chyba, przynajmniej w tych pierwszych latach, o godzinie 13 na ulicy Mazowieckiej i stawiali się tam, byli zapraszani graficy, którzy oglądali seans i potem mogli proponować yy, swoje pomysły plakatowe. Yy, tak było właśnie na początku, potem podobno te, te to już było to bardziej dedykowane poszczególnym mm, poszczególnym grafikom. Ja myślę, że mm, to i, i, nie, już nie będę miała takiego dostępu do, do tego z racji tego, że y, wiele osób już po prostu nie żyje, że jednak tam była taka nieformalna kultura, która mm, sprawiała, że dane plakaty trafiały do, do takich, a nie innych twórców, te co bardziej prestiżowe y, trafiały na pewno do, do, do, do, do, do mężczyzn. Yy, I też yy, z tego, co zauważyłam i nie wiem, z czego to wynika, kobiety nie robiły plakatów teatralnych, które od któregoś momentu były zdecydowanie bardziej popularne i cieszyły się właśnie większym prestiżem. I tych kobiet robiących plakat teatralnych było bardzo, bardzo niewiele. W związku z tym, nie, ponieważ rozmawiałam głównie, głównie z kobietami, nie udało mi się ustalić Hmm. jaki był tego powód, że one tych plakatów teatralnych nie robiły. Porozmawiajmy jeszcze może e, na koniec o pracach, o, o konkretnych, o ulubionych być może e, twoich pracach. E, do moich należą te zaprojektowane przez Ewę Frysztak e, i te dla Państwowego Instytutu Wydawniczego Okładki i te dla Wydawnictwa Poznańskiego z serii książek autorów skandynawskich. Do dziś można je znaleźć albo w bibliotekach, albo w antykwariatach. One zdecydowanie się wyróżniają. Zresztą Ewa Frysztak, to nie było czasu, żeby o tym porozmawiać. Warto przeczytać w twojej książce. Była pierwszą, która nadała charakter całej tej serii wspominanej przez ciebie klubu interesującej książki. Podobają mi się znaki Emilii Nóżko paprockiej jej okładki przewodników turystycznych i okładki czasopisma Traktor mhm. autorstwa Danuty Żukowskiej, też wspomnianej przez ciebie. A jakie są twoje ulubione prace mhm. bohaterek? No, że w tym bym jeszcze wspomniała taką jedną, wydaje mi się, że istotną rzecz dotyczącą tego, jak opracowywałam reprodukcję do książek. Znaczy, o reprodukcję prac w książce. Ponieważ nie są to takie często spotykane reprodukcje będące po prostu fotografią obecnie istniejących egzemplarzy danych, danych książek. Tylko są one wyczyszczone i właściwie nadaje im taki bardziej charakter zbliżony do tego, jak te graficzki chciałyby, żeby to wyglądało. Troszeczkę bardziej jakby to mhm. tak... Po, po, staram się to troszeczkę wypośrodkować, bo... Taką po prostu miały prośbę. Też to wiąże się z, z twoją pracą i z tym, co, co potrafisz. Tak, tak? I, i właśnie nie chciałam, żeby one miały takie poczucie, że nie chcą, żeby to były takie zniszczone, umęczone czasem, źle wydrukowane, yy, yy, źle wydrukowane prace, bo właśnie jest to dla nich bardzo bolesne, jak yy, czasami gdzieś pojedyncze okładki, czy, czy yy, zwłaszcza to dotyczy okładek książek, są przedrukowywane. I jest to dla nich po prostu smutne doświadczenie, kiedy ten ich projekt jest taki wymęczony i oczywiście on z naszej perspektywy jest, jest ciekawy, ale z ich, dla nich było to, to smutnym doświadczeniem. A jeśli chodzi o, o, o same prace w książce, to chyba nie mam swoich ulubionych. Każda z tych historii była dla mnie jakimś niesamowicie i cieka i ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Ale chyba wspomniałabym tutaj y, Julitę Gadomską, ponieważ to była taka postać, y, to była taka historia, której się nie spodziewałam, y, że, y, że odnajdę tak dużo jej prac. To znaczy to, to prace, które się znalazły w książce nigdy wcześniej właściwie nie ujrzały światła dziennego, więc z tego chyba jestem najbardziej zadowolona. To jest jeden z powodów, z wielu, wielu powodów, dla których warto przeczytać i obejrzeć graficzki. Premiera książki 10 kwietnia, ale już warto o nią pytać w księgarniach, bibliotekach. Alicja Kobza, autorka tej pracy, była gościnią o wszystkim z kulturą. Bardzo dziękuję. I ja również dziękuję. Aldona Łoniewska wołk i Marta Strzelecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. To będzie zielony lany poniedziałek. A jak wiadomo, zieleń to kolor dwójki.